Czy możemy z panią kilka porozmawiać? Nie mogę rozmawiać. Tak? Dlaczego? No bo po pierwsze nie jestem tutaj właścicielką. Ty nie, ale 15. chciałyśmy zapytać o tą sztukę, którą pani sprzedaje, bo jest bardzo piękna. Kto robi takie rzeczy? E, to robią Ukraińcy. Tak? tak? Czyli to przyjechało prosto z Ukrainy, tak? tak? Bardzo ładne. O, e, I właściwie, nie wiem, długo zamierzacie tutaj być w Poznaniu na rynku? No do końca jarmarku. Bardzo fajnie. I dużo ludzi jest zainteresowanych Waszą sztuką? Jak okazało się tak. No to wspaniale, to wspaniale. A może warto gdzieś napisać, że to jest ukraińska sztuka? Może tym bardziej ludzie będą zachęceni. O widzę, tutaj jest jakaś tak. ulotka. Tak, mhm. jest. tak bardzo fajna. Ale myślę, że przydałoby się więcej. No tak, to na pewno. Mhm. W takim myślę. razie życzę dużo sprzedanych rzeczy, no i wszystkiego Dziękuję. dobrego na święta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.